ale nie o tym nowym serialu, który rozpoczął się kiedy w 2014, nie o The Flash od CW, a o jego poprzedniku, o jego sporo starszym, bo ile? 25 lat? Starszym poprzedniku, czyli o serialu The Flash od stacji CBS z przełomu lat 1990-1991. Jest to projekt Daniego Bilsona i Paula DeMeo, z Johnem Wesleyem Shipem w roli tytułowej, czyli w roli właśnie Flesha, czy też Barego Alena. I chciałbym się skupić na pierwszym epizodzie tego serialu, na pilocie, który jest także no po prostu filmem pełnometrażowym, normalnym filmem telewizyjnym i jest to produkcja live action. Tak To nie jest serial, czy film animowany, nie. To jest normalny, fabularny film z aktorami. Nasz główny bohater, Barry Allen, jest technikiem policyjnym. Jego brat też pracuje w policji, przy czym działa w terenie. Zaś ojciec jest takim byłym już niespełnionym policjantem, który z jednej strony bardzo docenia Jeffa i jego wspinanie się po szczeblach kariery, a z drugiej strony kpi sobie z pracy Barego, który w jego oczach jest takim nic nieznaczącym jajogłowym z laboratorium. Pewnego dnia w tym laboratorium dochodzi do wypadku. Jest jakiś tam późny wieczór, czy już nawet noc. Barry jest sam w laboratorium. Nagle uderza piorun, uderza w aparaturę laboratoryjną. Barry zostaje porażony, a dodatkowo dochodzi do eksplozji chemikaliów, przez co nasz bohater jest niejako wystawiony na ich działanie, na jakieś tam opary i trafia do szpitala. Na szczęście okazuje się, że tak naprawdę nic mu się nie stało. Już bodajże na drugi dzień wychodzi z tego szpitala i z pozoru wszystko jest w porządku. Z biegiem czasu jednak okazuje się, że no nie do końca. tak? Barry dostrzega, że z jego ciałem dzieje się coś dziwnego. To znaczy, gdy stara się zrobić coś szybko, traci kontrolę nad swoim ciałem. Przykładowo chcąc podbiec kilkaset metrów na przystanek autobusowy, tak się rozpędza, że przebiega kilkanaście mil i to właśnie w czasie, tam nie wiem, kilkunastu sekund. W związku z tym, no Bage jest zaniepokojony swoim stanem zdrowia i zgłasza się do pani naukowiec, do Tiny ze Starlab. To jest takie. Laboratorium współpracujące z policją w świecie przedstawionym i zgłasza się do pani naukowiec z prośbą o pomoc. Ona wcześniej już widziała wyniki jego badań i właśnie prosiła, aby się do niej zgłosił w razie czego. Teraz się zgłasza i nasza Tina ma badać te wszystkie anomalie zachodzące w ciele Barego. a równocześnie obserwujemy to, co się dzieje w mieście, które jest miejscem akcji w Central City, a miasto nasze zmaga się z atakami. Z przestępców, takiego wielkiego gangu motocyklowego, któremu przewodzi niejaki Nick Pike, i ten Nick Pike ma na pięku z Jeffem, bratem Barego. No i jak się możecie domyślać, dochodzi do pewnej eskalacji zdarzeń na skutek właśnie pewnych takich typowych dla komiksowych originów wydarzeń. Bary. Angażuje się w walkę z przestępczością, i ostatecznie dochodzi do konfrontacji pomiędzy nim a tym głównym złym, czyli nikiem, pajkiem. Jak słyszycie, jest to taki dość typowy origin postaci superbohatera. Czyli dowiadujemy się, w jakich okolicznościach bary zyskuje supermoce, obserwujemy, jak poznaje kolejne swoje umiejętności, jak sobie z nimi radzi, czy też jak sobie z nimi nie radzi. Poznajemy motywację do walki bohatera ze złem. I jeszcze co ciekawe, poznajemy genezę jego kostiumu. Wszyscy chyba wiecie mniej więcej, jak wygląda Flash, nie? No i ta geneza w serialu jest genialna, bo, znaczy genialna, jest absurdalna, ale jest Urocza w tej swojej absurdalności, bo Bary w trybie przyspieszenia traci ubrania. To znaczy, chodzi o to, że pęd powietrza tnie te ubrania na strzępy, więc nasza pani naukowiec, Tina, na potrzeby testów, każe baremu założyć, uwaga, czerwony, rosyjski prototyp kostiumu płetwonurka, który dopasowuje się do ciała. I y brzmi to oczywiście absurdalnie, ale sprawdza się na ekranie całkiem nieźle potem Barry rysuje jeszcze ten swój symbol bo stwierdził, że skoro przestępcy mają swoje jakieś tam logo na kurtkach, to on też chce mieć swój symbol swoje logo i tak właśnie rodzi się ten kostium flasha. i może słówko jeszcze o efektach w tym miejscu mówimy o produkcji telewizyjnej, nie? ale była to produkcja nietypowa bo jej budżet był całkiem spory jak na tamte czasy na IMDb pisze się o kwocie rzędu półtora miliona na odcinek. Półtora miliona dolarów, co podobno w tamtych czasach było kwotą rekordową. Zresztą ten pilot chyba nawet był droższy, ale już nie szukałem dokładnych danych. W każdym razie, tak, mieli sporo pieniędzy i czy to widać, tak? Czy widać na ekranie ten większy budżet? No właśnie niekoniecznie, bo jednak jest to produkcja mająca swoje lata, tak? Ponad 25 lat. Niektóre efekty są całkiem spoko. Na przykład biegnący flash jest to przedstawiane w taki sposób, że widzimy tę taką czerwoną smugę tuż za nim. Daje radę, tak to wygląda w porządku. Jakieś tam wybuchy, eksplozje, czy nie wiem, ten wypadek w laboratorium, to wszystko wygląda dobrze. Ale niestety jeden ważny element wygląda tragicznie, a mianowicie walki flesza z przestępcami. Wyglądają tragicznie, naprawdę bardzo, bardzo źle bo twórcy po pierwsze mieli problem z pokazaniem tego, jak super szybki człowiek ma walczyć z jakimiś tam przypadkowymi złoczyńcami, czy nawet z tym swoim głównym przeciwnikiem. Widać, że nie mieli do końca pomysłu, jak to zaprezentować i w, czasami jest tak, że Flash nam wali gdzieś w powietrze, zanim w ogóle przeciwnik do niego dojdzie, to on wali w powietrze, nie wiadomo po co, co się dzieje, a do tego był problem z tym kostiumem. Bo kostium, którego używano w pilocie i ogólnie na początku sezonu, wygląda dobrze, ale dość mocno ogranicza ruchy aktora, czyli też naszego bohatera, a przez to ciosy flesza wyglądają, jakby, jakby zadawał je jakiś, nie wiem, dzieciak, jak no maksymalnie nastolatek, który po prostu tam dzień wcześniej widział rokiego czy Karate Kid i teraz wiecie, wali, pół tak Prawy prosty, pf, prawy sierpowy, takie sztuczne, spowolnione, dziwne i naturalne ruchy. I wracając do kostiumu, to jest czerwony, bardzo obcisły strój ze złotymi ozdobami, z tymi y, skrzydełkami Hermesa przy, no, na głowie, na skroniach. I on jest bardzo komiksowy i też wierny w miarę temu komiksowemu oryginałowi. I Teoretycznie to jest absurdalny stroj, ale wypada nieźle na ekranie i naprawdę jakoś nie budzi jakiegoś uśmiechu politowania, czegoś takiego nie naprawdę wygląda w porządku. Jedynie trochę dziwi fakt, że flesz w tym kostiumie jest strasznie przypakowany. Mamy do czynienia z Berem Alenem, który ma być tym naszym jajogłowym z laboratorium. I to nie jest tak, że on jest jakimś tam wątłym chłopaczkiem, czy też jakimś anorektykiem, ale jednak, gdy jest w tym swoim, Boże, nie szlafroczku, nie w pelerynce, gdy jest w tym swoim fartuchu laboratoryjnym, to jednak jest takim normalnie zbudowanym mężczyzną, a w kostiumu Flesha on ma taką masę mięśniową, że no nawet wszyscy do tych odtwórcy Batmana mogą mu pozazdrościć. I właśnie skoro mowa o Batmanie, to flesza dość mocno czuć nietoperkiem. Naprawdę, nie wiem, chociażby posłuchajcie Open -in. Ja sobie nie żartuję z was. To jest opening Flash'a. To nie jest przeróbka tematu z Batmana, z tego The Animated Series. Znaczy, tak naprawdę to jest przeróbka tego tematu, ale to nie jest przypadek, to nie jest jakiś bezczelny remix. tylko po prostu motyw do Flash'a, ten temat przewodni, wykonał twórca tematu z Batmana, czyli właśnie Danny Elfman, Niestety, niestety, no te motywy są tak podobne, że, znaczy mnie to trochę przeszkadzało, tak, bo naprawdę się zastanawiałem, kurczę, czy ktoś sobie ze mnie jaja robi, tak, czy nie wiem, ktoś podłożył tę muzykę tutaj, czy co. Są trochę zbyt podobne w moim odczuciu, no ale cóż, no, co począć. Poza tym jeszcze, no nie tylko w tej muzyce czuć podobieństwa, bo... O ile ogólnie Flash ma momenty zabawne, tak pojawiają się jakieś gagi, żarty, jest kilka takich naprawdę super śmiesznych scen z psem. Flash w związku z tym, że tak szybko się porusza, ma szybszą przemianę materii, musi więcej jeść i z tym jedzeniem też czasami padają jakieś śmieszne teksty. Trochę tego humoru tam jest, ale jednak ogólnie świat przedstawiony, chociażby to Central City, jest strasznie mroczny. Central City jest na ogół niebezpiecznym, dusznym miejscem. Obserwujemy je też w dużej mierze w nocy. Zresztą Flesha, działającego aktywnie, też obserwujemy tylko w nocy. Te treningi w ciągu dnia, jakieś tam testy, to wybada czasem w miarę luźno, zabawnie, ale już działalność Flesha, no to noc, mrok, właśnie jakaś tam mgła, jakieś opary unoszące się z kanałów i tak Zresztą nawet architektura Central City trochę przypomina Gotham. Poza tym wiele osób czepia się, że właśnie ten Flash to jest taki no, klon Batmana, tak po prostu kolejny Batman tylko w czerwonym stroju. Regularnie też pojawiają się zresztą różne nawiązania, mniej lub bardziej oczywiste do Batmanów, głównie do tych Bartonowskich. I jeszcze wrogiem ale na takim głównym bo znaczy, ogólnie przeciwników jest wielu w różnych odcinkach ale głównym wrogiem w tym sezonie jest Trickster, w którego wcielił się Mark Hamill a jak wiemy Hamill potem znabingował Jokera właśnie animowanego więc no, tutaj też mamy jakieś tam podobieństwo i swoją drogą skoro mowa o Hamilu i Tricksterze to zauważyłem przypadkiem w czasie researchu przed nagrywaniem że w 1991 roku anulowano serial, nie było drugiego sezonu, to głównie za sprawą tego, że zwyczajnie oglądalność była za mała, a koszta za wysokie. Ale niska oglądalność nie wynikała z tego, że serial był słaby. Znaczy, no może też nie podpasował widowni, ale jednak głównym powodem było to, że bodajże na początku emitowano go w tym samym paśmie, w którym emitowano Simpsonów i The Bill Cosby Show więc konkurencja była ogromna potem zmieniono godzinę a potem zmieniono nawet dzień nadawania, no i wiecie no jak tak przestawiano w Jamówce serial kilka razy, no to nie dziwię się, że ta oglądalność nie była jakaś wielka i też jak początkowo ktoś nie oglądał, to potem też pewnie nie wskoczył w połowie serialu no i serial anulowano, ale w 91 roku powstał jeszcze film i ten film nosi tytuł Flash 2 Revenge of the Trickster. No i polski tytuł to jest Flash 2 Zemsta Prestidigitatora. Tak. Zemsta Prestidigitatora. I znaczy, okej, okay, no ja rozumiem, że można by jakoś tak to przetłumaczyć, ale, ale po co, Boże? Tak sobie wręcz pomyślałem, że Dobrze, że Flash może nie wyszedł na polskim rynku komiksowym, że nie wydaje się tych komiksów, bo tłumacze mogliby mocno skrzywdzić ten komiks. No bo wyobraźcie sobie tak właśnie na okładkach komiksowych co chwila digitator. Mam nadzieję, że w innych komiksach jeżeli Trickster się pojawia, to nie jest jednak tak tłumaczony. W każdym razie wracając do Hamila, był Tricksterem, stał się Jokerem, a nasz John Wesley Shipp był Barem Allenem. Potem był profesorem Zoomem, znaczy dabingowo profesora Zuma w Batmanie tym, Batmanie odważni i bezwzględni, a obecnie jest Henrym Allenem, czyli ojcem Barrego w tym nowym flashu. I zresztą w tym starym flashu też dbano o takie różne smaczki, nawiązania, poza tym i do Batmana, to już oczywiście serial nawiązuje do komiksów z flashem i w tym także do innych flashy, bo flashy nie wiem czy wiecie, ale było kilku, właśnie kilkoro, i między innymi właśnie pierwszym fleszem był Jay Garrick, tym późniejszym był znowu Wally West i do nich też są jakieś tam nawiązania w serialu, ale to już sobie sami możecie odkryć i ja może w końcu dojdę do oceny, bo tak opowiadam jakieś ciekawostki, streszczam, ale cały czas unikam tej ostatecznej oceny i robię to, bo, bo ciężko mi jest ocenić ten serial. Czy warto go obejrzeć? No właśnie, czy warto? Trudne pytanie, bo jeżeli lubicie nowego Flesha, interesuje was ta postać, jeżeli lubicie seriale superbohaterskie, jesteście fanami DC, no to powinniście to obejrzeć. Zwłaszcza ten pierwszy epizod, ten pilot, ten film, bo w ten sposób poznacie klimat, poznacie głównego bohatera, zobaczycie, jaki są efekty, jak jest gra aktorska i no ocenicie, czy wam się to podoba, czy nie. W najgorszym wypadku stracicie te półtorej godziny. A jeżeli nie jesteście fanami superbohaterów Flesha DC, no, właśnie, no. Ja właściwie też nie byłem targetem tego filmu, serialu i nie czuję się nim do tej pory. Tak naprawdę obejrzałem tego pilota i zacząłem się interesować całością przez przypadek. Przez przypadek znalazłem się w miejscu, gdzie wyświetlano tego pilota. Obejrzałem go, dałem się w dyskusję na temat flasha, potem trochę doczytałem w domu i, i oto jestem przed wami w tym podcaście. I ja mam dużo uwag do tego filmu, bo on bywa głupawy, miał masę źle skonstruowanych scen, masę takich rzeczy potwornie naciąganych, dziwne, idiotyczne wątki romansowe. Ten główny zły jest zły, bo jest zły. Do tego John Wesley Shipp w tym pierwszym odcinku nie powala aktorstwem. Znaczy, momentami jest w porządku, ale momentami zawodzi. Jest dość drewniany, ale w sieci ludzie ogólnie go chwalą. Za rolę w całym serialu, więc może w kolejnych epizodach się go skręca, może dalej jest lepiej. A poza tym, też później zmieniono mu ten kostium, bo jednak widać, że ten pierwszy kostium no, ogranicza jego ruchy i też przez to się dziwnie porusza. I może, może to miało wpływ, a czy na pewno to miało wpływ jakoś na jego rolę. Późniejszy kostium jest bardziej elastyczny, więc pewnie było mu trochę łatwiej, i przyjemniej grać. I no, momentami ten film jest jakoś tam beznadziejny, ale jest uroczo beznadziejny, jest uroczy w tym, co robi. On nie odrzuca przez swoją formę. On wręcz właśnie, on jest nie dzisiejszy, ale przyciąga tą nie dzisiejszością. I naprawdę ja nie żałuję tego seansu. To było bardzo miło spędzone kilkadziesiąt minut. I wprawdzie raczej nie sięgnę po kolejne epizody tego serialu. Nie będę oglądał całego sezonu i filmu drugiego no bo to nie są moje klimaty, tak, i poza tym zwyczajnie szkoda mi czasu, tak, mam za, mam za dużo innych zaległości do obejrzenia, przeczytania, ogniania, i tak dalej, i tak dalej, ale no, gdybym miał więcej czasu, to bym sięgnął po to, bo no mówię, ten seans był całkiem przyjemny i dlatego myślę, że możecie spróbować, a ja teraz będę się z wami żegnał, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem, hej.